wersjach Ecojet. Nowy Toblo Najlepszy do pracy. Zapraszamy do salonów. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego, Radia Czwartek, 2 Kwietnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła ósma serwis Anna Zareszna-Severa i Benjamin Filip. Prokurator żąda dożywocia, oskarżony prosi o sprawiedliwy wyrok. Usłyszy go dziś Mirosław L. Oskarżony o brutalne zabójstwo studenta w centrum Krakowa. Poszukiwanych wciąż jest 13 osób. Na Morzu Ochockim zatonął rosyjski traular. 54 osoby zginęły. Prawdopodobieństwo wygranej było jak 1 do 283 miliardów. Małżeństwo Brytyjczyków po raz drugi trafiło milionową wygraną w loterii. Ta zbrodnia, do której doszło prawie dwa lata temu, odbiła się szerokim echem w całym kraju. W proteście przeciwko niej ulicami Krakowa przeszedł marsz milczenia. Dziś przed sądem finał procesu Mirosława L., oskarżonego o brutalne zabójstwo Dawida Korneckiego. Mirosław L. przed sądem przyznał się do zabójstwa, wyraził skruchę i przeprosił rodziców 23-letniego Dawida. Jak zaznaczał morderstwa, dokonał z głupoty i pod wpływem alkoholu. Rodzice oczywiście przebaczyli oskarżonemu. Mówił mecenas Piotr Krajewski, reprezentujący przed sądem rodzinę ofiary. Prokurator Michał Żurek domaga się dla oskarżonego najsurowszej kary dożywotniego pozbawienia wolności. Prokurator zaznacza, że Mirosław L. wchodził już wcześniej w konflikt z prawem i bez powodu staje się agresywny. Jest to agresja daleko wykraczająca ponad pewną normę. To wszystko jest związane z, po prostu z profilem osobowości oskarżonego. 23-letniego Dawida napastnik zaczepił na ulicy Grodzkiej w centrum Krakowa. Student zginął od dwóch ciosów zadanych nożem. Pijanego Mirosława L. Straż Miejska zatrzymała kilka chwil później. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Jedni się chwalą, inni tłumaczą, jeszcze inni strofują. Tuż przed świętami kandydaci w wyścigu do Pałacu Prezydenckiego odwiedzają kolejne miejscowości. Ubiegające się o reelekcję Bronisław Komorowski chwalił się w Siedlcach realizacją wcześniejszych obietnic. Uprzejmie melduję, nie prezesowi, ale państwo melduję, że obiecałem, zrobiłem. Kandydat PiS Andrzej Duda musiał się tłumaczyć z matczynej miłości, która sprawiła, że podpisy pod jego kandydaturą studenci składali w trakcie zajęć prowadzonych przez mamę. Mama to mama. Adam Jarubas z PSL strofował natomiast za nadgorliwość jednego z burmistrzów, który o zbieranie podpisów prosił kolegów samorządowców. Nie powinno się angażować organów samorządowych, do prowadzenia kampanii. Także jestem o to spokojny, że taka sytuacja się nie powtórzy. Właśnie Adam Jarubas oraz kandydatka SLD Magdalena Ogórek zaplanowali przedwyborcze spotkanie również w czwartek. Pozostali zwalniają. Przerwa jednak nie potrwa zbyt długo i po świętach znów czeka nas ponad miesięczne kampanijny maraton. Tomasz Marciniuk, Polskie Radio. Trwa akcja ratunkowa na Morzu Ochockim, zatonął tam rosyjski trałen. Według najnowszych danych udało się uratować 63 osoby, 54 nie żyją. Wciąż poszukiwanych jest 13 marynarzy. Statek Dalni i zatonął około 300 km od Magadanu. Prowadzący śledztwo twierdzą, że załoga nie nadała sygnału SOS. Według agencji Interfax na pokładzie trawlera znajdowało się 130 osób. W operacji ratunkowej uczestniczy 26 statków, głównie jednostek znajdujących się w chwili katastrofy na tym samym łowisku. Na pomoc wysłano już śmigłowiec Ministerstwa do spraw sytuacji nadzwyczajnych. Wstępnie ustalono, że przyczyną katastrofy mógł być nadmierny nacisk lodu na kadłub oraz zaniedbanie przez załogę zasad bezpieczeństwa. Moskwa, Maciej Jastrzyk. Polskie Radio. Po raz pierwszy w historii władze Kalifornii wprowadziły obowiązkowe ograniczenia zużycia wody przez mieszkańców. Powodem jest trwająca już czwarty rok susza i rekordowo małe opady śniegu podczas ostatniej zimy. Koniec z codziennym podlewaniem ogródków. Uznając trwającą czterech lat suszę za poważny kryzys, gubernator Jerry Brown wydał nakaz redukcji zużycia wody w całej Kalifornii. Mamy historyczną suszę, co wymaga nadzwyczajnych działań. Jako Kalifornijczycy musimy się zjednoczyć i oszczędzać wodę jak tylko możemy. Zgodnie z rozporządzeniem Brauna, każda z 400 lokalnych agencji odpowiedzialnych za dostawy wody musi ograniczyć jej zużycie o 25%. Restrykcje mają dotyczyć osób prywatnych i firm, części gospodarstw rolnych, pól golfowych, a nawet cmentarzy. Braun ogłosił swoją decyzję stojąc na wysuszonej trawie zbocza gór Sierra Nevada. O tej porze roku powinna zalegać tam gruba warstwa śniegu. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Po raz drugi w ciągu dwóch lat trafili główną wygraną w brytyjskiej loterii Euromillions. Angielskie małżeństwo David i Kathleen Long pozowało reporterom do zdjęć z szampanem i nie jednym, a dwoma wielkimi czekami na milion funtów. 60-letni były kierowca tirów David Long obraca swoje niebywałe szczęście w żart. Pomyślałem, spróbuję, czemu nie mielibyśmy wygrać drugi raz? Patrzę i mówię do Kathleen, no popatrz tylko. I sprawdzam na iPadzie, chociaż widzę w telewizorze na dużym ekranie. Niewiele brakowało, a poprzedni kupon z wygraną z lipca 2013 roku wylądowałby w koszu, bo opiewał na milion, dwa funty i siedemdziesiąt pensów i nikt początkowo nie zauważył pierwszej jedynki. Jedyną zmianą po pierwszej wygranej był ślub państwa Long, którzy są razem od 18 lat. To jedyna zmiana i to, że przyszedłem na emeryturę jako 58 latek, żeby jeszcze użyć. Pierwsza wygrana w ogóle ich nie zmieniła i nie sądzę, żeby się zmienili po drugiej, powiedziała dorosła córka pani Long dla Polskiego Radia, Grzegorz Drymer, Londyn. I to tyle w tym serwisie Trójki. Raczej nie tęgie miny wszyscy mamy. Moim zdaniem powinni dostać zakaz loteriowy, żeby już więcej nie. A to w ogóle ciekawe, że tak można, można dwa razy. No Bo właśnie. Można. Monika Słukowska. Błękitni Stargard Szczeciński pokazują również, że można. Drugoligowcy skompromitowali wicelidera Ekstraklasy. W pierwszym spotkaniu półfinałowym piłkarskiego Pucharu Polski Lech Poznań przegrał 1-3 z Błękitnymi Stargard Szczeciński. Kibice Błękitnych w Ekstazie, kibice Lecha szukają odpowiedzi. Podobnie jak trener Maciej Skorża. Można tutaj szukać po takim wyniku różnych usprawiedliwień. Boisko, przerwa na kadrę, kontuzje i tak ja dalej. Tak naprawdę to nie chciałem o tym słyszeć i w ogóle mnie to nie interesowało. Tu przyjechaliśmy po to, żeby wygrać, żeby pokazać, że jesteśmy drużną lepszą, ale niewiele zrobiliśmy w tym kierunku. Wynik jest taki, że po prostu mogę tylko pogratulować drużynie Błękitnych i na tym zakończyć. Dziękuję. Rewanż za tydzień w Poznaniu. W drugim półfinale zwyciężyli faworyci. Legia Warszawa wygrała pierwszy mecz z podbezkidziem Bielskowiała 4 do 1. W decydujących fazach są rozgrywki ligowe w wielu dyscyplinach. W Orlen-Lidze stawkę półfinalistego zupełniły siatkarki PGA Tomu Trefla Sopot. W pierwszych meczach półfinałowych Ekstraligi Koszykarek Wisła Kanpak Kraków pokonała CCC Polkowice, a Artego Bydgoszcz wygrało z energią Toruń. O mistrzostwo Polski walczą hokeiści GKS-u Tychy i GKS-u Jastrzębie. Wczorajsze spotkanie numer 5 wygrały Tychy 4 do 2 i w rywalizacji do czterech z Zwycięstw prowadzą 3 do 2. Do mistrzostwa brakuje już tylko jednego wygranego meczu, ale Marcin Kolusz podkreśla, że droga jeszcze daleka. Medali sobie jeszcze nie wieszamy, wiemy, że to jest sport i wszystko może się zdarzyć. Faktycznie ten mecz dobrze się dla nas złożył. mieliśmy dobrą energię. Ja osobiście czułem nawet po stracie tych dwóch niefartownych bramek, że po prostu będziemy w stanie odwrócić ten wynik i dowieziemy zwycięstwo do końca. A kolejne spotkanie już dziś. Sirena Williams z Simoną Halep i Andrea Petkowicz z Carlą Suarez-Navarro. Tak wyglądają półfinały turnieju Pań w Miami. Do półfinału turnieju Panów awansowali Jędy i Tomasz Berdych. Trwają regaty o puchar księżniczki Sofii o wybrzeży Majorki. Cztery nasze załogi trzymają się w pierwszych dziesiątkach. W klasie RSX Zofia Klebacka jest czwarta. W rywalizacji Pań w 470 r. Siódme miejsce zajmują Agnieszka Skrzypulec i Irmina Muzek-Liszczyńska. Na dziewiątej pozycji w klasie 49 są Tomasz Januszewski i Jacek Nowak, a Błażej Orzuk zaj ósme miejsce w rywalizacji kajcerferów. W dzień wszędzie będzie pochmurno, będzie padał deszcz, deszcz ze śniegiem i śnieg, miejscami możliwe przelotne burza, także krupa śnieżna, w górach spadnie nawet 10 cm śniegu. Temperatura od 4 stopni w Olsztynie, Krakowie, Katowicach, Augustowie i Szkarskiej, Porębie, 5 w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Toruniu i Lublinie, 6 w Trójmieście, Pile i Rzeszowie, do 7 stopni w Szczecinie. Dzień dobry, tu Marcin z Zielonej Góry Ja chciałbym potwierdzić te informacje o tym, że Zielona Góra nie jest zielona Biało, biało Uważajcie na drogach Dziękujemy, dwa, dwa i siedem trójek I jeszcze pan Michał napisał, że od kilku dni prognoza pogody Kojarzy mu się przede wszystkim ze słynnym dialogiem z serialu Stawka większa niż życie, odcinek numer dwa, hotel Excelsior Excelsior, o właśnie, pan Klos mówi tak Ładna pogoda Georg, tak, w zeszłym roku o tej porze padał deszcz Na co Klos? Deszcz ze śniegiem Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy.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 Zadbaj o swoje bezpieczeństwo latem. Już dziś kup komplet opon Michelin zarejestruj zakup i odbierz upominek. Wygraj BMW X1 lub jedną z 300 nagród promocja trwa do 15 maja. Szczegóły na michelin.pl Michelin. Lepsza droga do postępu A? A? Cza, cza. Ceny niskie, hmm? że tylko brać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 Trójki. Zapraszam. Beata Michniewicz. Dzień dobry. W studiu minister spraw zagranicznych Grzegorz z Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Dziesięć lat temu zmarł papież Jan Paweł II. Wszyscy pamiętamy atmosferę tamtych dni. A jeśli pan myśli o y, tak zwanym naszym papieżu, y, jako o przywódcy, to jakby pan go scharakteryzował przywódcy światowym najkrócej, najkrócej. No tak, tak. ale y, pamiętam to tę sytuację sprzed dziesięciu lat i, i odejście papieża i pamiętam te dni y, następne, jak wtedy Polska inaczej wyglądała, jak się wszyscy zmieniliśmy i to była taka dobra zmiana y, i wszystko rządzi, wszystkim rządziły inne takie relacje dużo było takiego, takiej otwartości i, i byliśmy lepsi wtedy i nie trwało to niestety długo natomiast jeśli chodzi o przywództwo, światowe przywództwo, czy wpływ na, też na politykę przecież, to, to, to było, oprócz tego, że był przywódcą duchowym i, i rzeczywiście wpisał tym pontyfikatem się w, w takie bardzo ciekawe czasy, no był świadkiem, a na pewno też w jakimś części autorem zmiany systemu, tego wszystkiego, co stało się i w Polsce, i w Europie środkowej tutaj, i sierpnia 80, i potem 89 roku, jego wpływ na losy świata, ten wpływ jest nie do przecenienia. Panie ministrze, dzisiaj MSZ publikuje brytyjskie dokumenty na temat Katynia. Czy dowiemy się czegoś, czego nie wiedzieliśmy do tej pory? Nie, to nie jest kwestia, to są nowe oczywiście dokumenty i, i ciekawe, bo opisują historię lat powojennych i, i tak naprawdę relacji tego wszystkiego, co działo się w Londynie i w Anglii też aktywności służb PRL-owskich, dyplomacji PRL-u, jak próbowano jak najbardziej schować historię, prawdziwą historię Katynia, nie, nie pozwolić, nie umożliwić londyńskiej emigracji na, na upamiętnienie tego, co stało się w, w Katyniu. Uważam, że to jest też taki czas, który powoduje, że będziemy mogli tę historię Pisać w lepszy sposób. Że to jest duże, sporo materiałów dla historyków, i, i to na pewno wszystkim nam pomoże patrzeć na te lata, także powojenne, w lepszy sposób. Gdzie pan będzie 10 kwietnia w rocznicę katastrofy, w piątą rocznicę katastrofy smoleńskiej? Tu uroczystości będą odbywać się tu w Warszawie. Jest przygotowany skład delegacji, który. Będzie reprezentował Polskę, polski rząd, polskie państwo w Smoleńsku. Wszystko już jest rozpisane. I to będzie minister kultury, wicemarszałek Sejmu i szef kancelarii premiera, tak? Szef kancelarii premiera i wiceminister spraw zagranicznych, tak. To będzie delegacja rządowa. Z całym szacunkiem dla tych osób, czy ranga tej wizyty nie powinna być wyższa, ze względu na to, że moglibyśmy w ten sposób podkreślić wagę, którą przywiązujemy do sprawy wyjaśniania katastrofy. Tak, my nie musimy podkreślać tej wagi, tego jak bardzo nam zależy na, na zamknięciu postępowania prokuratorskiego na wyjaśnieniu tych wszystkich kwestii także, a może przede wszystkim przez Prokuraturę rosyjską, która prowadzi swoje postępowanie i wreszcie na zwrot wraku. To wszystko jest jasne i oczywiste dla nas. Dla nas tak, ale dlatego mówię o, o tym, żebyśmy na zewnątrz jeszcze raz Rosjanom pokazali. Nie, nie uważam, żeby ranga delegacji miała na to wpływ. Długo myśleliśmy i, i, i podjęliśmy taką decyzję, żeby polskie państwo było reprezentowane Długo myśleliśmy, to znaczy sposób... jakie za już... i przeciw były rozważane? No, no, trudno sobie wyobrazić teraz, żeby, nie wiem, pan prezydent czy, czy pani premier mogły mogli jechać do Smoleńska. Proszę pamiętać, że... Dosłownie... Bo co, bo to by było traktowane jako ukłon wobec Rosji Putina? Proszę, nie, tylko proszę pamiętać, że dosłownie kilka tygodni temu marszałek Senatu Bogdan Porusewicz nie został wpuszczony na pogrzeb Borysa Niemcowa w taki sposób dosyć spektakularny i, i niezgodny z literą i dyplomacji i dobrego wychowania. Czyli chodzi o to, że mogłoby dojść do podobnej sytuacji? Nie wiem. Lepiej, żeby 10 kwietnia był rocznicą, którą jesteśmy w stanie obchodzić tra, rocznicę tragedii, którą jesteśmy w stanie obchodzić w sposób godny i z pełnym szacunkiem. Czy rozmawiał Pan z ambasador Katarzyną Pełczyńską na Łęcz o jej rozmowie z ministrem mam, kultury? Mam pełną wiedzę o tej rozmowie i o tym wszystkim, co zdarzyło się wokół. Jestem mówiony na rozmowę. Dzisiaj będę z nią o tym jeszcze rozmawiał. Tak naprawdę, Czy tam był szantaż? Nie, tam nie było szantażu. Tam była normalna rozmowa i przekazanie listu ministra kultury. I to jest taka dyplomatyczna norma. Kontekst komentarzy także tych, które pochodziły z Ministerstwa Kultury Rosji, polegał na, nawet nie na szantażu, ale na kiepskim żarcie. Chodzi o tę możliwość wzajemności, jeśli chodzi o, o pomniki i o historię. Czyli no, ten kiepski ma, to, żart był przekazany otwartym tekstem? Nie, to było już, w, to się pojawiło w komentarzach do, do tego spotkania, które się odbyło w Ministerstwie Kultury. Ale w czyich komentarzach? W komentarzach strony rosyjskiej. I dlatego... Doszło do pewnej, pewnego rodzaju zbitki słownej. Ja uważam, że rolą ambas ambasadora w tej sytuacji jest przekazanie, przekazanie listu, bo to jest korespondencja między ministerstwami, między ministrami kultury, bo u nas ministerstwo, minister kultury jest odpowiedzialny za, za projekt i za cały program zakończenia budowy tego, tego pomnika tutaj nie ma żadnego innego kontekstu. A się dzisiaj, że w ogóle chodzi o pomnik żołnierzy z 1812 roku, a nie 1920. Dlatego mówię tutaj, że, że to te komentarze, bo to nie, przecież nie, nie było w żadnym oficjalnym piśmie, się nie znalazło tylko w komentarzu do, do tego spotkania. No to jest rzecz niezrozumiała i i, i mało śmieszna. A czy pan, panie ministrze, może dzisiaj powiedzieć otwartym tekstem w świetle tego, co dziś wiadomo o prezydencie Putinie, że zrobiliśmy błąd nie domagając się stanowczo i na wszelkie sposoby międzynarodowego śledztwa nie. w sprawie katastrofy smoleńskiej? Nie, nie można tego powiedzieć i nigdy bym tak yy, nie powiedział. Mówię tylko, że... Yy, są pewne trudności wynikające z tego, że te śledztwa prowadzone w Polsce i w Rosji są śledztwami równoległymi, że nie ma jednego śledztwa. Ale tak się zdarzyło, tak się stało, bo taką decyzję podjęliśmy. Tym bardziej to wymaga... Ale to był błąd, że podjęliśmy taką decyzję? Nie, tak się taka była decyzja wtedy, pięć lat temu. No to, to Trudno wiemy. powiedzieć... Ale no, wydaje mi się, że wczoraj pan nie. bardziej się przychylał do opinii, że to był błąd. Mówiłem, nie, nie powiedziałem, że to był błąd. Taka, taka była rzeczywistość 2010 roku, bo to było zawsze to, będziemy stawiać w kontekście tego, co zrobili Holendrzy po katastrofie malezyjskiego samolotu, ale też sytuacja była inna. Więc dlatego uważam, jak najszybciej i, i, i wierzę, że rzeczywiście to przedłuż kolejne przedłużenie pracy prokuratury tutaj w Polsce jest już y, ostatnim i będziemy mogli powiedzieć, że do końca roku to śledztwo, to postępowanie jest zamknięte. A czy ci, którzy takiego międzynarodowego śledztwa się domagali, y, mieli prawo do podejrzliwości, do braku wiary w uczciwość Rosji? Wtedy ja na pewno nie, bo wtedy wszystkim uważam, że, że to było takie dojmujące. Ta tragedia była tak Y, czymś tak wielkim i, i niespodziewanym i niespotykanym. I jej zasięg był przecież tak ogromny, jeśli chodzi o, o emocje i polityczne następstwa. Panie, że, panie że, ministrze, że... przepraszam, ale może ci ludzie, którzy się tego domagali, y, mieli już wcześniej taką wiedzę, może opartą na faktach, a może też na intuicji, jaką w tej chwili Nie, część ale, Europy ma dzisiaj. Ale teraz, teraz dzisiaj wszyscy komentują swoje Postępowania i swoje y, opinie sprzed pięciu lat. Ta sytuacja był, naprawdę była inna. To nie było tak, że w Polsce odby odbywała się debata na temat, w jaki sposób ma być prowadzone śledztwo. Dzisiaj wszyscy są mądrzejsi i wszyscy komentują tę sytuację z kwietnia 2010 roku. Wtedy cała Polska, wszyscy byliśmy w szoku. I, y, i decyzja, dlatego mówię, wtedy decyzja wtedy podjęta musi zostać. Konsekwencje muszą zostać zamknięte w postępowaniu prokuratorskim, które prowadzi prokuratura wojskowa. Jeżeli, oka jeżeli jeszcze... okaże się, i to mówimy bardzo konsekwentnie, Aha. jeżeli okaże się, że potrzebny jest następny krok w wyjaśnianiu tej kwestii, to wtedy po zamknięciu przez prokuraturę wojskową postępowania yy, możemy do tego wrócić. Na razie postępowanie prowadzi prokuratora wojskowa i chcemy, żeby jak najszybciej je zakończyło. A jak pan myśli, czy prokuratura powinna się zgłosić do Niemiec o pomoc prawną w związku z tym, o czym mówi yy, Jürgen Roth, dziennikarz, który yy, napisał książkę o katastrofie smoleńskiej i który powołuje się na notatkę niemieckiego wywiadu, że yy, na pokładzie TU154M doszło do wybuchu. No tak, ale nie mam żadnych sygnałów, że, to, że ta notatka, czy, czy, czy że ta, ta opinia tego dziennikarza wnosi coś nowego do, do sprawy, ale tak jak pani mówi, jeżeli polskie służby będą uważały, że, że tam znajduje się coś interesującego w efekcie badań y, służb niemieckich, to na pewno pomogą i będą w kontakcie z prokuraturą wojskową i to udostępnią. Panie ministrze, jutro we Wrocławiu odbędzie się... Zwołany zresztą z pana inicjatywy y, spotkanie szefów dyplomacji Trójkąta Weimarskiego. W jakim celu pan zwołał to, to spotkanie? To jest y, cykliczne To spotkanie. Spotykamy się co, co pół roku, co kilka miesięcy w wymiarze właśnie francusko-niemiecko-polskim. I teraz jest kolejna na Polskę, na, na nasz kraj. No wiele się dzieje. To jest akurat dobrze wpisane w, w rzeczywistość y, konsultacji i decyzji, to jest kwestia polityki wschodniej, ale też polityki sąsiedztwa, tego wschodniego, ale też południowego, tego, co dzieje się w Afryce Północnej, na Bliskim Wschodzie, Będziemy o tym rozmawiać i... A będzie... co z takich spotkań wynika? To jest... Yy, bo to, to chyba jest coś więcej niż klub dyskusyjny. Tak, bo to jest... Zrobiliśmy to wspólnie. W poniedziałek premier Siemoniak spotykał się swoimi odpowiednikami z ministrami obrony narodowej w Poczdamie. Wspólnie przygotujemy w szóstkę podpisujemy taki list adresowany do wysokiej przedstawiciel Federiki Mogherini odnośnie polityki obrony i bezpieczeństwa. Przygotowujący radę Radę Europejską w czerwcu. Chcemy być aktywni, chcemy mieć wpływ na politykę europejską w tej kwestii i o tym będziemy rozmawiać. Ten głos waży. Ale akcenty, akcenty będą kładzione bardziej na sytuację na wschodzie czy też w basenie Morza Śródziemnego. Pokazanie, że tak naprawdę terroryzm i łamanie prawa międzynarodowego nie ma barwy politycznej, partyjnej czy też geograficznej, bo i dochodzi do tego tak na wschodzie Europy, jak i, i, i na, na południowym w południowym sąsiedztwie. Będziemy o tym wszystkim rozmawiać i będzie oczywiście konferencja prasowa i będziemy dzielić się też z opinią publiczną o tych wszystkich naszych ustaleniach. A czy możliwe jest zastąpienie formatu, formatu normandzkiego e, trójkątem e, wajmarskim w rozmowach o Ukrainie? Sądzę, że to jest oczywiście kwestia poszukiwania tego nowego formatu. Czy format, czy ta formuła normandzka, czyli przypomnę Rosja, Ukraina, Niemcy, ale to Francja. czy to wystarczy? powrót do starego formatu, ta, ale prawda? Ta, to, wtedy to była inna sytuacja zupełnie, bo to była akcyjny wyjazd w momencie, kiedy ludzie zaczęli ginąć na... Na Majdanie i to było z inicjatywy ukraińskiej. Dzisiaj uważam, że rozszerzenie tego formatu, czyli tak naprawdę zaproszenie do rozmowy nie tylko przedstawicieli Unii Europejskiej, ale także Stanów Zjednoczonych. Ja uważam, że te kwestie ukraińskie, wschodu Ukrainy, konfliktu rosyjsko-ukraińskiego muszą się rozstrzygnąć na, na poziomie światowym. Nie tylko europejskie A my jesteśmy na poziomie światowym. Będzie się pan starał, żeby nas włączyć do e, tych rozstrzygnięć? Tak, Unia Europejska. To będzie ważne, żeby Unia Europejska mogła powiedzieć jedno Jasne, głosom. ale ja pytam o Polskę, e, o nasze miejsce. Tak, myślę, że tak, że, że przy stole, tylko wtedy, kiedy format przygotowany i przedstawiony będzie taki, który doprowadzi do, do, do, do pozytywnego rozstrzygnięcia, czyli do tak naprawdę potwierdzenia... Zawieszenia broni i porozumienia pokojowego. Kiedy pan wygłosi doroczne przemówienie? Mamy już przygotowaną datę ustaloną z panią premier Kopacz. To jest 23 kwietnia tego roku. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Minister spraw zagranicznych Grzegorz Schetyna, Beata Michniewicz. Zapraszamy the reklamy. the shake shake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 Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8:30 zbliża się. Skrót wiadomości Anna Zaroś-Na-Sawera. MSZ publikuje dziś na swoich stronach brytyjskie dokumenty na temat Katynia. Szef resortu Grzegorz Schatena mówił kilka minut temu w trójce, że to nowe i ciekawe dokumenty. Opisują historię lat powojennych, także to, co działo się w Londynie, aktywność służb PRL-owskich, dyplomacji PRL-u i jak próbowały schować prawdziwą historię Katynia podkreślił minister Schatena. Jest dwóch zabitych i wielu rannych. To najnowszy bilans strzelaniny na Uniwersytecie w Garissa we wschodniej Kenii. Na teren uczelni wdarło się pięciu uzbrojonych napastników. Zastrzelili dwóch strażników pilnujących bramy wjazdowej i weszli do akademików, w których spali studenci. Są też doniesienia o tym, że wzięli zakładników. W kampusie uniwersyteckim słychać było odgłosy strzałów i eksplozji. Teren jest otoczony przez policję i wojsko. Na razie nie wiadomo kto stoi za atakiem. W kręgu podejrzenia jest powiązana z Al-Kaidą grupa Al-Shabab, odpowiedzialna za zamachy w okolicy. Platforma przed pisem w najnowszym sondażu Ibris dla Rzeczpospolitej. gdyby wybory odbyły się w ostatnią niedzielę, wygrałaby PO, zdobywając 36% głosów. Oznacza to wzrost o 1 punkt procentowy w porównaniu z badaniem z połowy marca. Notowania koalicji PiS z Polską razem i Solidarną Polską spadły o 1 punkt procentowy do 30%. O tyle samo spadło też poparcie dla SLD do 7%. Na tyle może również liczyć PSL. Do Sejmu dostałaby się także partia z Korwin z 5% wynikiem. IBRIS przeprowadził sondaż telefoniczny 27 i 28 marca. Przepytano 1100 osób. 166 milionów 400 tysięcy złotych przeznaczono na majowe wybory prezydenckie. Na pierwszą i ewentualną drugą turę głosowania poinformowało Krajowe Biuro Wyborcze. Koszty obejmą m.in. diety dla członków Komisji Wyborczych będą one nieco wyższe niż w wyborach prezydenckich w 2010 roku. Najgorsze polskie filmy? Wyróżnione. Wielkiego węża otrzymał obraz Obce Ciało w reżyserii Krzysztofa Zanussiego. Najgorszą aktorką została Barbara Kurdej-Szatan za film Dzień Dobry, Kocham Cię w reżyserii Ryszarda Zatorskiego, a najgorszym aktorem Borys Szyc za film JJ w reżyserii Macieja Pisarka. Jeden z organizatorów plebiscytu Kamil Śmiokowski podkreśla, że gala z jednej strony jest zabawą, z drugiej pokazywaniem, że o złych filmach warto rozmawiać. Zdarzają się rzeczy złe i mamy wrażenie, że nasza gala sobie radzi lepiej lub gorzej, ale na przykład dzięki nam coraz częściej widzę, że różni dziennikarze w wywiadach z gwiazdami nie boją się spytać o złe filmy. Bo zawsze mogą się podeprzeć tym, że a tam dostał pan nominację do węża, co dlaczego? Więc gdzieś mam wrażenie, poszerza się ten dyskurs i jest dzięki temu trochę zdrowiej. Węże przyznano w 13 kategoriach, w tym roku gala odbyła się po raz czwarty. Informacje w trójce wrócą o dziewiątej. To będzie niestety pochmurny dzień, będzie padał deszcz, deszcz ze śniegiem i śnieg, wiatr umiarkowany, dość silny, a nawet porywisty. Temperatura od 4 stopni w Suwałkach, Tarnowie, Katowicach i we Wrocławiu, 5 w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Lublinie, 6 w Trójmieście i Rzeszowie, do 7 stopni w Szczecinie. Dzień dobry. Jest zablokowana droga z Bogatyni na Zgorzelec. Coś tam się wydarzyło, bo jest tutaj na tym naszym terenie totalna zima. 2, 2 i 7 trójek, a słońce? W Trójmieście jest piękne słońce, piękna pogoda, czyste niebo. Wszystko zapowiada się bardzo dobrze. Pozdrawiamy południe Polski i resztę. Czuwaj. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Cza, cza, cza. Ceny niskie, hmm? że tylko brać!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 Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Girl, you'll be a woman soon. I love you so much, can't count all the ways I'll die for you girl and all I can say is, he's not your kind. They never get tired of putting me down And I never know when I come around What I'm gonna find Don't let them break up your mind Boys, no good. Well, if finally I finally found what I'm looking for. I would a big get a chance to live in it for sure? Surely it would. Baby, have done. 23 minuty 9, Krystian Hanka i goście. Cezarowa Zarewicz, Tygodnik Wprost. Dzień dobry. Dzień dobry. Michał Szołdżyński, Rzeczpospolita. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziesiąta rocznica śmierci Jana Pawła II, dziś 2 kwietnia. E, I w tekstach w gazetach codziennych, także w Rzeczpospolitej, w gazecie wyborczej narracja dość podobna, że zamieniliśmy nauki Jana Pawła II na pomniki, patronaty, tak można to powiedzieć. Skoda. No jest taki kult jednostki. Ja mam takie poczucie, ale trudno, żeby to tylko były słowa, książki i dyskusje, które też są ważne, ale ludzie lubią się zbierać wokół rzeczy, które mogą dotknąć. To symboli. są pomniki. I jak jadę przez Polskę, to widzę, te pomniki, niektóre są piękne, a niektóre koszmarne, ale wszystkie no, pokazują, że ta społeczność lokalna, dla, niej, dla tej lokalnej społeczności Jan Paweł II był kimś bardzo ważnym. A tylko czy pan... pomniki przypominają o tym, o czym nauczał Jan Paweł II? To, to trochę coś innego. No. Na pewno nie, ale są miejscem kultu. Czy ja myślę, że mam do czynienia z pewnym paradoksem? Czy z czy taką pewną hipokryzją też części mediów, bo z jednej strony y, dziś y, na pierwszej stronie y, czytam y, o tym, jak to właśnie w, w Gazecie Wyboczy czytamy, jak e, trzeba tutaj właśnie przypomnieć nauczanie, przemyśleć, krytycznie spojrzeć na nauczanie Jana Pawła II i tak dalej, tak dalej. Wczoraj w tej samej gazecie na pierwszej stronie był tekst upominający biskupów za to, że przypomnieli nauczanie Jana Pawła II w sprawie in vitro. W związku z tym trochę tutaj mam wrażenie, że to trochę pachnie niekonsekwencją. No ale jest to krytyczne podejście, jakby... No, ale to nie, nie, nie takie krytyczne, znaczy, bo, bo, bo, bo tam padały słowa o, o jakimś naciskaniu na polityków i tak dalej. Jan Paweł II miał jasne i klarowne stanowisko w sprawach bioetycznych i w tym sensie mam wrażenie, że to dotyczy nie tylko tej strony, takiej powiedziałbym, bardziej liberalno-lewicowej, ale też z prawej strony jest podobnie, znaczy takie bardzo selektywne podchodzenie do nauczania ale, Jana tak, Pawła II. Ja pamiętam te pielgrzymki z lat 80. i 70., kiedy wszyscy wsłuchiwali się w głos Jana Pawła II i faktycznie można powiedzieć, że to był taki nauczyciel nie tylko ludzi wierzących, ale już w latach 90. kiedy on krytykował kapitalizm, albo to te wielkie przemiany, to już nie było tak chętnie słuchane. To już. Yy... Media, które w latach 80, one nie istniały, ale wiele osób, które było, no, mówiło, że są uczniami Jana Pawła II, niechętnie tego słuchały. Wtedy był taki, no, na e, kapitalizm, a tu przyjeżdża, no, papież, który nie rozumie tych przemian i wytyka nam jakieś błędy, że zapominamy o człowieku. To wyglądało, no, wtedy... I zawsze też tak było, że po wyjeździe Jana Pawła II nauczanie już miało mniejsze znaczenie, więc to, to nic nowego. Pewnie ta dyskusja będzie dziś też obecna w ciągu dnia i nie, zostawmy na razie ten temat. Kampania prezydencka trwa. 11 nazwisk, 11 kandydatów na prezydenta już zarejestrowanych. Potrafią panowie wymienić wszystkie nazwiska? Ten test już przechodziliśmy przed wejściem do studia A. i udało nam się w 90%. 99%. Dziewięćdziesięciu dziewięć. to najtrudniejsze, to takie najmniej zapamiętywalne, rozpoznawalne I wierzę, że pozostałe, no to rzeczywiście są już oczywiste. Jest... Zawsze. Od 1995 roku jest grupa taka, ja bym ją nazwał Piotrowicze, czyli producenci wkładków, wkładek do butów, którzy przy pomocy wyborów prezydenckich chcą zareklamować swój towar. Czy to jest jakiś projekt polityczny, czy to jest produkt, który wykonują i w tym roku należy się cieszyć, że tych producentów wkładek do butów jest bardzo mało. Michał Szudżyński, jak patrzy na tę listę, to jaką ma refleksję? Mam taką Ale... refleksję, że będzie ciekawie, dlatego, że taki kształt tej listy y, pokazuje, no, że y, mm, pa paradoksalnie w znacznie gorszej sytuacji znalazł się kandydat y, prawicowy, y, taki bardziej prawicowy, czyli Andrzej Duda, dlatego, że Bronisław Komorski jako konkurencję ma jedną Magdalenę Ogórek i jednego Janusza Palikota. Natomiast tych chętnych do reprezentowania prawej strony, ach, tych już jest naprawdę sporo, prawda? Mamy tam panów Wilka i Korwina Mikke z nowej prawicy, z jeszcze nowszej prawicy. Mamy Pawła Kukiza, Grzegorz Braun. No to są wszystko ludzie, którzy będą startowali, gdyby się kłócili o ten sam kawałek. No jeszcze Marian, Kowalski. Kowalski z, z, z, z, z, z, z, z, z narodu, narodowców. Narodowe. I to jest dla mnie o tyle ciekawe, że ci wszyscy prawicowi kandydaci poza Andrzejem Dudą myślę, że mogą spokojnie dostać z 10% czy nawet więcej i to będzie właśnie kosztem, kosztem wyniku kandydata PiSu. A czy kandydatowi PiSu zaszkodzi sprawa, którą wczoraj wyciągnął fakt? Czyli zbierania podpisów przez y, mamę podczas zajęć na uczelni? Znaczy ja się nawet zastanawiam, czy to nie jest zagranie sztabu PiSu, żeby ten film mm, upublicznić, dlatego że mm, ja, ja mam wrażenie, że to niezwykle ciepla wizerunek rodziny Andrzeja Dudy. Znaczy, oczywiście proceduralnie coś tutaj nie gra i wiadomo, że mm, takich rzeczy się robić nie powinno, stąd AGH mm, Krakowska Uczelnia wydała tutaj komunikat, porozmawiało dyscyplinująco z panią profesor Dudą. Ale mm, tak jak właśnie patrzyłem wczoraj na komentarze w, w internecie, widziałem, że wiele osób zwróciło uwagę, o to nie wiedziałem, że ma Andrzeja rudy jest profesorem. Co no, że to taka na... miła spatyczna. właśnie na Polacy... to zwraca uwagę. No, Ciepło osoba. Miła która... sympatyczna osoba. Ktoś to mówi, no wie... kochani Państwo, no, tak. to jest trochę niezgodne z przepisami. Nie to, to nie jest obowiązkowe, jak ktoś, co niech się wpisze. I, i oczywiście, to, jak mówię, no, to jest niezgodne z przepisami. Natomiast mam wrażenie, że Polacy nie są aż takimi strasznymi legalistami. I raczej traktują to jako taką e, właśnie ocieplanie wizerunku. Ale i ja ter... rodzina. No i znów wracamy do porządku to... naszych rozmów. Ona nepotyzmie? ale tak. Nie, nie, nie, ona na ale, a, Wydaje mi się, że... Ja też czytałem takie słuszne oburzenie w internecie głównie na to. Niektóre media próbowały to tak przedstawić. Ja też próbowałem się jakoś obrazić, ale jak przeczytałem i sięgnąłem do źródeł, nawet własnej żony zapytałem, to ona mi powiedziała ja też bym zbierała na naszego syna podpisy w każdym miejscu. Nawet jakby startował z No jeśli to jest taka już zdetonowana mina, jak sugeruje pan redaktor, być może tak jest, żeby ten film teraz się ukazał. A poza tym no, taka kontrolowana e, eksplozja, no to w takim razie Platforma też ma swoją. E, raczej nie przy prezydencie, a raczej przy pani premier Ewie Kopacz. Myślę to o Michale Kamińskim. Prokuratorze się zainteresowali sprawą zegarka za 37 tysięcy. No może niedługo będą takie prace. Motyw zegarka w polityce polskiej, bo to już zaczyna być jak mina. O, też. Ale tykająca bomba. Ta, ale mnie Przeraża to, a w zasadzie nie mogę tego zrozumieć. Skąd taki pociąg do luksusu yy, ministrów czy facetów, którzy zajmują się polityką i w dość biednym kraju, gdzie ludzie tru mają trudności ze związaniem końca z końcem, mają sobie na łapę, zakłada zegarek za 37 tysięcy. I zastanawiam się, po co? Czy chce przyszpanować pani premier, czy wyborcom, czy pokazać, nie wiem, nowej dziewczynie, czy żonie? No to nie tu jest istota problemu, tak? No nie tym się interesują śledczy, czy to jest No ale Szpan, chodzi czy... o wpisanie go do deklaracji. No to, to wpisanie to jest... pokazałoby, że ten zegarek tyle Jaka, jest wart. No, no, no to jest drobnostka. Do tej pory nam się wydawało przy sprawie Nowaka, ale minister Nowak wyleciał w powietrze przy tym, a dobiły go taśmy, w których próbował załatwić podatki rząd. To jest moim zdaniem, ten rys, to nie tylko taka kwestia właśnie bogaty polityku, ubogie społeczeństwo, ale... No, Michał ma porządny zegarek. Z całą sympatią, z całą sympatią, dostałem go chyba z 15 lat temu, ale nie wiem, ile jest wart. ale myślę, że nie dużo. Z całą sympatią do, czyli z całym szacunkiem do ministra Kamińskiego i ministrów Nowaka. To jest jednak wschodni zwyczaj, przepraszam, ale są te, często media pokazują, ile wartości ma, jaką wartość mają zegarki prezydenta Putina, premiera Medwiediewa, że patriarcha Wszechrusi to ma zegarki zaczynające się od kilkudziesięciu tysięcy dolarów i tak dalej. Ale brakuje mi tego jeszcze złotego łańcucha no naszym. dobra dobrze, czy powinna spotkać polityczna kara? Znaczy, jeżeli prokuratura stwierdzi, że to są jakieś, że doszło do przestępstwa, no to, no to myślę, że tak. Znaczy, to, pamiętajmy, ja mam wrażenie, że tutaj akurat przy, przy tych podczas prokuratury, prokuratura w sprawach oświadczeń majątkowych zachowuje się niezwykle niekonsekwentnie, tak? Potrafi umorzyć sprawę samolotu niewpisanego do świadczenia majątkowego, a potrafi kogoś takiego, jak słowo Miernowak, skazać za niewpisanie zegarka. No bo może nie ten, wiem, ten samolot jest, był nie mały. Nie wiem, jaka to jest logika. Ale jeszcze jest, mnie oburza coś innego, że polityk potrafi y, w ciągu, nie wiem, kilku miesięcy przejść z jednej skrajnej partii do drugiej, którą zwalczał i to jest chyba bardziej y, wstrząsające niż ten z zegarek. Na razie idą święta, za niewiele ponad tydzień, piąta rocznica katastrofy, na koniec jeszcze, y, właściwie może tę próbę Rosji, pomnik za pomnik, może to jest próba bardziej podzielenia nas, Polaków, w sprawie znów zbliżającej się rocznicy, ale czy można nas jeszcze bardziej podzielić w sprawie Smoleńska? Może to być próba nieudana, może się uda coś dobrego. Ale przecież e, słyszymy teraz od ministra Schetyny, że to nie chodziło o pomnik roku 20, tylko 1812. Ale dlaczego? Uderzenie w tradycję pana Tadeusza rok 1812. <grym> Walczymy z Moskalami ra, u boku Napoleona. O to chodziło. Aha, mi. i stawianie im Ale dlaczego w Krakowie ten pomnik miałby stanąć? Tego Żeby nie rozumiem. pomnikowi Mickiewicza, który stoi na rynku głównym. Nie, a tak, tak naprawdę to ja a, myślę, że... jest żelazna logika. To je, to jak tak naprawdę myślę, że akurat paradoksalnie nie ma podziału pomiędzy Polakami, jeśli chodzi o relacje z Rosją. Dlatego, że Platforma Obywatelska, jeśli chodzi o sprawę wyjaśniania katastrofy i w, w sprawach relacji z Rosyjskich, tak naprawdę dzisiaj mówi bardzo podobnie do, do PiSu, choć minister się bardzo zastrzegał. Ale jednak nikt już chyba dzisiaj nie będzie bronić decyzji o tym, że wszystko szło świetnie w tym świetle, współpracy z Rosjanami i że to w ogóle wyszliśmy na tym dobrze. Michał Szyłdżyński, Rzeczpospolita i Cezary w Wprost komendowali dla Państwa bieżące wydarzenia. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. dziękuję. Dziękujemy. Wszystkiego dobrego A z naszymi gośćmi rozmawiał Krystian Hanke. Niech ktoś zatrzyma wreszcie świat. Zatrzyma wreszcie świat Bo wysiadam Przez życie nie chcę gnać bez tchu Jak w kołowrotku Bezwolnie się kręcę Gubiąc wątek i dni A jakiś bies wciąż powtarza mi prędzej A życie przecież po to jest Żeby pożyć By spytać siebie mieć czy być Cię, przecież po to jest, żeby pożyć nim w kołobrodku pęknie nim... Będę tracić czas, szukać dobrych gwiazd, gapić się na dziury w niebie jak najdłużej, kochać ciebie na to nie szkoda. to jest, żeby pożyć, by spytać siebie mieć czy być. No, życie przecież po to jest, żeby pożyć, w kołowrodku pęknie nic. Pan powie, hotel Excelsior. Pana, hotel Excelsior. Ładna pogoda. W zeszłym roku o tej parze padał deszcz. Deszcz ze śniegiem, Zuzanna mm. <laughs> lubię tylko jesienią. Śniegi? Tak, zdecydowanie. To... A kasztany? E... A, to już zupełnie... Kasztany, na... kasztany... Kochany... Ury, Ury. Urywki... Urywki z rozrywki. Także, kochany panie Wojtusiu. Proszę bardzo. Złociutki, bardzo proszę. Wojciech Zimiński. Tu biuro wszelkiego pocieszenia. Wielka Brytania, jak wszyscy wiedzą, jest krajem oryginalnym. Wystarczy powiedzieć, że tam samochody prowadzą pasażerowie, a nie kierowcy. Jakby to było mało, w czasie prac budowlano-porządkowych na parkingu w miejscowości Leicester znaleźli króla. Mają już monarchę, ale królów u nich dostatek. Człowiek wbije łopatę na zwykłym parkingu, a tam król. I to nie byle jaki, bo Ryszard nie lwie serce, ale trzeci. Zła wiadomość jest taka, że znaleziono króla nadgryzionego zębem czasu. I nie jest to bardzo dziwne, gdyż zginął w bitwie pod Bosworth e, z górą pół tysiąclecia temu. U nas to jest niemożliwe. Co roku robimy wiosenne porządki, i zawieruszenie króla jest absolutnie wykluczone. Nawet jakby zaginął, to by się dawno znalazł. Chociaż i u nas w czasie porządków wiosennych niejedno się może okazać. Wystarczy umyć okna, a tu okazuje się, że naprzeciw mieszka bardzo przyjemna w ogólnym kształcie pani i co więcej też myje okno. W niejednym domu, w czasie odsuwania mebli w celu usunięcia kurzu, znajduje się rozmaite rzeczy zaginione ogromne sumy pieniędzy artykuły spożywcze drugiej świeżości w jednym z mieszkań znaleziono podobno za fotelem dwudziestoletniego chłopca ukrywającego się od kilku lat przed klasówką z matmy zaskakujące mogą być porządki w szafach mieszkaniec jednego z miast wielkopolski znalazł w garderobie między garniturem ślubnym a sportowym garniturem w prążki pana pałającego uczuciem do żony sprzątającego Nawiązali jednak nić porozumienia, gdyż, jak się powiedziało, łączyło ich uczucie. Uczucie do żony. Do tej samej żony. Wiemy dobrze, że nic tak nie łączy jak uczucie. Mężczyźni rozpoczęli wspólne sprzątanie i osiągnęli w nim dużą biegłość. Ryzykanci podejmują się na wiosnę porządków w piwnicach i na strychach. Znaleziska są rozmaite i zaskakujące, ale nie słyszałem, żeby ktokolwiek znalazł króla czy choćby urzędnika państwowego niższego szczebla. Słyszałem tylko, jak w piwnicy, prócz nadgryzionych przez szczury dzieł Lenina, pewien urzędnik odnalazł siebie. Był widocznie urzędnikiem tak niskiego szczebla, że najlepiej odnajdywał się w piwnicy. Poza tym porządki to kraina światłości. I dasz bur. A dziękujemy bardzo serdecznie. O proszę bardzo. Wojciech Ziemiński. To ja byłem. Wszystkiego dobrego panu życzę. To na panu też życzę i państwu wszystkiego do dobrego. I też, bo już nie usłyszymy przed świętami. Składamy serdeczne życzenia do audycji porannej. E, Janna Mielewczyk, Michał Jakubik i Marcin Łukawski. Mówimy już do usłyszenia. Czy pan jest entuzjastą żurku? Żurku? Tak. Proszę pana, jak najbardziej. Jak naj... A lubi pan tulić żur? Bardzo. Tak? A, najbardziej. A no to na koniec taka świąteczna piosenka, chyba o panu jednak. Bo tu, jak się dobrze wsłuchać w słowa, tak. to a jest to język obcy. Tak. Ewidentnie. Komu obcy? Wszystkim. Wsz Prawie wszystkim. Tak, proszę uważać. Un sur elle. Comme toujours, elle belle. O, tu już się pojawia tak. ruch. ale to jeszcze nie koniec. Toli jour. Toli jour, no. Dans le noir, le soleil, le brouillard ou la gren, un peu beau. Coup Moi j'aime Paris dans les fleurs. Moi j'aime Paris en couleur. Mèche, elle m'osee dans le blanc dans les flocons Moi j'aime Paris tous les moments toutes les saisons I love Paris every moment Every moment I live I love Paris why oh why do I love Paris Parce qu'ici vit mon amour Zapraszamy do reklamy. Duże porządki przed świętami? Teraz w Mediamarkt! Super okazje w najnowszej gazetce AGD. Na przykład odkurzacz Samsung z regulacją mocy, teleskopową rurą w klasie energetycznej F za jedyne 199 zł. <słuch> Mediamarkt.pl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 Żegnamy reklamy. Tu trójka